Ciecz wszystkim. Mam na imię Jacek, jestem alkoholikiem i dziękuję za to, że, że mogę się podzielić e, tym swoim doświadczeniem. E, ja, ja troszkę opowiem o sobie, tak. E, ja pochodzę, jestem z Polski, pochodzę z Wałbrzycha. Od ponad 15 lat e, mieszkam w UK, w północnej Anglii. I chciałbym jeszcze tutaj e, powiedzieć, jak to u mnie w ogóle zaczęło się z tym alkoholem, zanim dojdziemy do tego kroku smego. E, to było tak, że tam, gdzie się wychowywałem, e, wszyscy pili po prostu. To, były, te, to była taka dzielnica, gdzie od rana nawet jak wstawałem, to, to widziałem gdzieś tam pijaków przez okno. I jak dorastałem, e, to po prostu... E, z, Kolegami, wychodząc gdzieś tam na jakieś zabawy, zaczęły się pierwsze takie drinkowania, co nie było w ogóle problemem dla mnie. Ja wtedy jeszcze chodziłem do szkoły i tak dalej, ale już mogło dać mi do myślenia, dlatego że upijałem się i alkohol wyzwalał. wyzwalał. On po prostu zabierał mi strach, i powodował, że robiłem się szaleńcym. Już wtedy to miałem gdzieś około 15-16 lat. I zaczęły się pierwsze problemy, jakieś bójki. Pamiętam to bardzo dobrze. I to mnie nie uczyło w ogóle. Nawet jakieś tam, gdzie, gdzie nos złamany czy, czy inne takie sytuacje. Szybko poszedłem do wojska, poszedłem na ochotnika, ponieważ byłem z biednej rodziny i po prostu uznałem, że w wojsku ubiorą mnie na zawiedzenie, byłem wysportowany. Nie bałem się tego. Poza tym miałem dwóch braci wcześniej. I wojsko... Yy, poznałem też dziewczynę zaraz przed pójściem do wojska. To trochę tak chaotycznie mówię, ale no ja tak, tak <śmiech> chyba będzie. I po prostu jak poszedłem do tego wojska... Tam nie powiem, że wojsko mnie rozpiło, bo tak nie było. Ja bardzo wojsko poważnie traktowałem, chociaż byłem w normalnej, zasadniczej służbie wojskowej. To byłem takim ambitnym żołnierzem. Po wojsku ożeniłem się, poznałem bardzo fajną kobietę. I dalej piłem oczywiście. To nie Miałem pracę, miałem wszystko, nie czułem, że, że w ogóle alkohol stanowi problem w moim życiu. Żona mnie nawet nigdy nie, nie negowała tego, że się napiłem alkoholu. Piłem często przy jakichś tam uroczystościach, przy świętach z jej, z jej tatą, z moim teściem. I było to normalne, natomiast ja nienormalnie się zachowywałem, ponieważ ja dostawałem małpiego rozumu i uciekałem z domu na jakiejś dyskoteki. I nic mnie nie uczyło, zapijałem później swoje sumienie. E, także kobieta ta e, cierpiała bardzo ze mną. E, no ale pracowałem i jakoś tam żeśmy sobie żyli. E, w 2005 wyjechałem do UK. E, pierw sam wyjechałem, po kilku miesiącach żona z dziećmi do mnie dojechała. i Na początku dosyć dobrze się nam żyło, e, natomiast ja zacząłem więcej pić. To było spowodowane tym, że chyba tym, że jedno, że po prostu byłem alkoholikiem, jeszcze o tym nie wiedziałem, a drugie to to, że tygodniowe wypłaty i, i nie musiałem y, czekać cały miesiąc, że dostanę wypłatę i, i po prostu co tydzień gdzieś tam wyskakiwałem sobie y, na jakieś dyskoteki. Y, tak bardzo się w ten alkohol y, zagoniłem. Oczywiście zostawiałem ja, y, żonę w domu z dziećmi, ja, jako taki maczonie, sam e, gdzieś tam szalałem. Żona mi to przebaczała. E, wielokrotnie, nie? E, dosz doszło do tego, że jeździłem po samochodem. E, to znaczy w Anglii to jest tak generalnie, że nikt nie sprawdza, nie? Nie, nikt nie w krzakach nie stoi. Musiałby ktoś zgłosić, że tak jest. A jak jeździesz normalnie, to mało prawdopodobne, żeby, żeby wpaść, nie? taką wpadkę zaliczyć. Natomiast ja. Jak, jak już powiedziałem, byłem szaleńcem, powodowałem e, wypadek, w którym na szczęście sam uczestniczyłem. E, uciekłem z tego miejsca wypadku, samochód e, by, był do kasacji i zaczęły się stany depresyjne. E, ja teraz wiem, że po prostu ja się użalałem nad sobą. To była depresja i ona jest dalej, tylko już w zupełnie innym, e, w innym po prostu etapie, dlatego że nie piję alkoholu. Na tę chwilę się użalałem e, zaczęły się depresje i trafiłem też do szpitala e, dla psychicznie chorych z tą depresją, e, z myślami samobójczymi. Żona mnie jeszcze wspierała na tamtą chwilę. Hmm. Natomiast ja już e, czułem, że to picie i ten ból, jaki sprawiam jej i dzieciom, ja sam z tym nie umiałem żyć. Ja nie wiedziałem jak z tego wyjść, nie wiedziałem jeszcze w ogóle, nie myślałem o a". E, i złapałem się w tej pułapce. E, to użalanie doprowadziło do tego e, i, i to moje picie, że trafiłem do więzienia. Alkohol zabrał mi tak naprawdę wszystko. E, e, zabrał mi jak gdyby wolność, to jest jedno. Zabrał, e, ja zaraz o tym powiem, ale zabrał mi wszystko, nie zabrał mi życia. E, więzienie e, niespecjalnie mi niczego nauczyło. E, e, powiem tak, że to nie było moje dno, nie? Dla niejednego już byłby ten wypadek dnem. Ja, dlatego każdy alkoholik ma swoje dno. Ja swojego... To pewnego czasu nie osiągnąłem. Wyszedłem z tego więzienia. W tym czasie żona już mnie zostawiła. Już, już miała tam, po prostu układała sobie w jakiś tam sposób, jaki umiała, życie. Natomiast mój brat mnie odwiedził w więzieniu, ja powiedziałem, że ją dalej bardzo kocham, chciałem być z nią i ona bo ona mnie na początku po prostu zostawiła, nie miałem dostępu do dzieci, do, do niej, nie miałem możliwości kontaktu. Po roku czasu się to zmieniło, ona zmieniła zdanie. Mnie w ogóle chcieli deportować z UK, ponieważ to taki wyrok, uznali mnie, że będę niebezpieczny tutaj dla społeczności suma summarum nie stało się tak, wygrałem tutaj z tymi sądami imigracyjnymi i zostałem. I wróciłem do żony, po jakimś czasie oczywiście, bo były tam social service te, i tak dalej, czyli te kuratorzy, nie, to e, e, jak gdyby wmieszani, w nie, no, pracowali nad tym, że ja był dobry dla rodziny. I tak było. I ja bardzo się cieszyłem, że powróciłem. Natomiast e, alkohol dalej był. I, i on ja dalej nie widziałem w tym problemu i, i, i żona się nie doszukiwała, po prostu ona mi ufała i myślała, że ja będę potrafił normalnie pić, tak jak normalnie ludzie piją. Ja powróciłem do tego samego. Gdzieś bardzo się starałem, w domu bardzo dużo robiłem, opiekowałem się dziećmi, ale kiedy się napiłem, postawałem się, jak, jak jest to w wielkie księdze. Dosłownie ten doktor Jackal, Mr. Hyde, do, do, normalnie ja to widzę, nie? Stanowałem się szarańcem, człowiekiem y, po prostu, na którego nie można liczyć, człowiekiem niebezpiecznym, człowiekiem y, niesłownym. Y, no, no straszne to było. E, w trakcie tego picia już y, po tym e, miałem pracę, skończyłem tutaj studia. E, ale był ten e, o, był ten alkohol i ja po prostu, i mój ego, moje ego było tak wysokie, że ja zacząłem doszukiwać winy nawet w żonie, tylko nie w sobie. I po jakimś czasie, po, po, po chyba trzech latach, ja postawiłem warunki. Nie miałem, za tym nie stała żadna inna kobieta i to ja się wyprowadziłem. Oczywiście piłem, nie? Piłem i pracowałem. Wyprowadziłem się z domu rodzinnego. W tym samym mieście mieszkałem, pracowałem. I myślałem, że jestem gotowy na to, żeby rozpocząć nowe życie. Nie, nie byłem. Żona była jeszcze gotowa, żeby do mnie wrócić. Ja natomiast już szedłem swoją drogą. Znalazłem sobie kompanów do picia. Znalazłem sobie kompanów do doradzania. Do Doszło do tego, że znalazła sobie partnera. Ja pijąc coraz bardziej się użalałem i coraz bardziej zamykałem się w sobie i już y, piłem po prostu, zaczęło się pić destruktywne, czyli nie radziłem sobie całkowicie z emocjami, nie radziłem sobie całkowicie ze stratą y, i nie, nie, nie potrafiłem już pić, I już, y, nie potrafiłem ani y, pić normalnie, ani nie sprawiało mi to żadnej przyjemności, y, więc... Y, Zapijałem tak, żeby się już nie obudzić, nie? Zapijałem tabletki psychotropowe, e, budziłem się na drugi dzień, e, nie jechałem do szpitala, e, jakoś tam się ocuciłem i piłem dalej. Trwało to kolejnych chyba 4-5 lat. Część jestem od grudnia 2019 roku, do wspólnoty trafiłem w lutym albo w marcu 2019 roku w bardzo takim stanie też ciężkim szukałem pomocy ale jeszcze od tego 2019 roku miałem zapicia więc jeszcze nie, nie, nie no po prostu jeszcze nie było chyba tego mojego dna jeszcze więc dla mnie tylko już była śmierć tak? bo były psychiatryki, było więzienie straciłem rodzinę nie miałem tak naprawdę przyjaciół nie potrafiłem być cztery uczciwy, ani z, no z innymi może potrafiłem, ale z samym sobą, więc nie potrafiłem przyznać się do tego, kim tak naprawdę jestem i, i to, że trafiłem do AA, to mi uratowało życie, bo tam ja sam się przyznałem, że jestem alkoholikiem. Nikt mnie do tego nie zmuszał, zostałem miło przyjęty. Jeszcze na początku tej, jak trafiłem do wspólnoty, to jeszcze byłem, po prostu łapałem takie urazy, nie, nie, nie umiałem zrozumieć tego, nie, nie szedłem jeszcze programem, doszukiwałem się różnic zamiast podobieństw, na program zdecydowałem się całkiem niedawno, w styczniu tego roku, oczywiście krok ósmy już przeszedłem, i program otworzył sam, program też, ale to dno, które osiągnąłem w grudniu, czyli poczułem, że umieram całkowicie, nie? Po jednej z takich już zapić mój brat, jeszcze mój brat wtedy w grudniu, on w październiku umarł i ja już całkiem się zamknąłem w sobie i zapijałem już, czułem, że umrę. Stało się tak, że dużo do mnie brakło, zostałem sam w szpitalu, trafiłem do... Przewieźli mnie, policja mnie zawiesła do zakładu psychiatrycznego. Oni powiedzieli, że to jest delirium tremens. Ja się... Nie wiem, co to było. Ja to mogę nazwać jakimś przebudzeniem, nie? Nawet jak to jest nazwane delirium tremens, ja to bardziej podchodzę jako duchowe przeżycie. Najważniejsze, że przeżyłem. I od tego czasu nie piję, od tego czasu no przygotowywałem się do tego właśnie kroku ósmego, zanim przyszedł ten krok ósmego, to musiałem zrobić w pierw, pierwszych siedem z większością nie miałem żadnych problemów ponieważ jestem człowiekiem wierzącym więc nie było ja po prostu inaczej interpretowałem, ja myślałem że ja Boga bardzo dobrze znam i i wystarczyło mi, że jak nie piłem, to się pomodliłem tam i, i udawałem, ja udawałem jak gdyby, że jakiś święty jestem, a przecież ja tak pokrzywdziłem ludzi, tych najbliższych szczególnie, ale nie tylko. I tutaj właśnie, bo tak ja wiem, że mam mało czasu, nie wiem ile jeszcze mi zostało, e, żebym do tego sedna doszedł, do kroku ósmego. E, zrobiłem szczerze tą listę osób, które skrzywdziłem i główne osoby to były te osoby z rodziny. I stałem się gotowy zadośćuczynić im wszystkim w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli nie tylko umysłem, tak, ale sercem. Przede wszystkim poczułem, że ja nie mam żadnych uraz nie? w tym kroku czwartym i piątym. Ja nie czułem już. Robiąc ten krok, ja nie, nie, nie, nie czułem takich. Mi nawet sponsor mówił, a ja mówię, ja nie czuję tego. Mówi, jak będziesz pisał, to poczujesz, nie? I, ja nie poczułem, nie? Nie poczułem, że... Bo ja wiem, jak ja poraniłem i ja, ja po prostu podchodziłem do tego tak, że e, jeśli ja chcę mieć przebaczone, jeśli jest taka możliwość, że miałem przebaczone, to przecież ja to, co inni, to ja muszę przebaczyć. To, bo i, ja, ja zrobiłem to, co ja zrobiłem, to ja z pewnych ludzi zrobiłem tym, kim oni teraz są. Czyli ja, moja krzywda e, zrobiła czasami, że te osoby zrobiły źle, ale... Ja wiem, że to za tym wszystkim stałem ja. Więc Krokus był dla mnie, mm, dla mnie był po prostu uwolnieniem. Ja to, ja w ogóle jestem bardzo szczęśliwy, że zdecydowałem się na program i że dłużej nie czekałem. Bo ja oczywiście szukałem też różnic między tym, że ktoś idzie programem, nie idzie programem. W jakieś polemiki się wdawałem niepotrzebne. W końcu uznałem, że to jest moja tak? I, i uznałem, że chcę być uczciwy, chcę iść uczciwie przez życie, nie święty, bo ja wiem, że ja mam żyć tym programem i, i mam resztę życia na to, żebym cały czas pracował nad sobą, Ach, ale e, myślę, że bez e, wspólnoty i, i dowiedzeniu się o tym programie 12 kroków, no ja bym po prostu nigdy nie był w stanie... Pomyśleć o w takim, żeby zadośćuczynić. Mój sponsor też mi powiedział, żebym się nie śpieszył z tym, żebym zaczął od łatwiejszych zadośćuczynień, żebym się przygotował na te trudniejsze. Posłuchałem go oczywiście i, i myślę, że, że dobrze zrobiłem. Natomiast nie boję się tego, bo, no bo czuję się po prostu gotowy na to, żeby to zrobić i i, I wiem, że te, ten y, krok, y, to jest krok y, milowy, nie? To jest krok milowy. Mm. Nie wiem, ile się mam czasu, bo nie chciałbym tam, y, to było około 20 minut, myślę, że się że zmieściłem w czasie. I... Y, mógłbym dodać jeszcze trochę historii, ale to byłoby tylko po prostu piciorys, także co do kroku ósmego, tak to u mnie wyglądało. Także dziękuję bardzo za, za to, że mogłem się wypowiedzieć. Dziękuję.